Słuchasz radia. Wolne media. Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń paranormalnych i niewyjaśnienia. Witam w kolejnej edycji Infrafaktów, przeglądu wydarzeń z poprzedniego tygodnia, z zakresu zjawisk paranormalnych w Polsce i na świecie. Mówi Michał Kuśnierz, witam Piotra Cielebiasia. Witam wszystkich. E, Piotr, właśnie na początku chciałem tylko powiedzieć o tym, że tak mnie trochę drażni to określenie zjawisk paranormalnych, bo e, to jest takie trochę określenie, powiedział, e, spłycające nieco te, te zjawiska, takie to brzmiące sensacyjnie i tak dalej. Chyba lepsze by było powiedzenie, że mówimy o zjawiskach anomalnych e, lub niezwykłych, prawda? Tak masz rację, to jest takie wrzucanie wszystkiego do jednego wora ufodówy, teń czy zjawiska, czy, czy istoty tak naprawdę to jest określenie umowne i jeżeli już chcemy się odnosić w jakiś sposób do, do tych zjawisk to najlepiej określać każde prawda swoją nazwę, natomiast samo, samo istnienie zjawisk paranormalnych, jak, jak mówi sama nazwa wskazuje nam na zjawiska, które istnieją w naturze, ale są do tej pory nieodkryte. Do tego, jak już mówiłem, nie zawsze możemy podpinać pod to ucho czy, czy duchy, jeżeli ktoś chce poznać jaka jest różnica między zjawiskami paranormalnymi, parapsychologią a z wszystkimi innymi fenomenami, o których mówimy w naszym programie. Polecam książkę Panów Puszkina i Dubrowa pod tytułem ta psychologia, współczesne przyrodoznawstwo, gdzie jest to wszystko dokładnie wytłumaczone. Tak jest, czyli od dzisiaj mówili o przeglądzie zjawisk anomalnych w Polsce i na świecie, które się wydarzyły w ostatnim czasie i właśnie może do tego przejdźmy, bo w zeszłym tygodniu, żeśmy mówili o Chinach, to był taki duży news, który obiegł wiele serwisów. Chodziło o nagranie wykonane przez chińskich naukowców podczas zaśmienia słońca, nagranie zostało wykonane w obserwatorium w Nankinie, które na tym nagraniu rzekomo widać niezidentyfikowany obiekt latający. Wielu mówiło o tym, że to będzie przełom, jeśli to trafi do opinii publicznej. To jest prawdziwe UFO, dowód na istnienie UFO, a tymczasem dotarły do nas nowe doniesienia, które mówią o tym, że po prostu mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem. Tak, masz rację. Wypowiedział się na ten temat niedawno dyrektor Nankinskiego Obserwatorium, który wyjaśnił całe zajście. Chodzi bowiem o to, że być może wskutek dziennikarskiego nieporozumienia lub też umyślnego działania doszło do pomylenia raportu z obserwacji zaćmienia słońca, z, z raportu z obserwacją UFO. Tu prawda doszła jeszcze bariera językowa do tego. Nie mogliśmy tego sprawdzić przynajmniej wszyscy. No i co powiedział dyrektor? Dyrektor powiedział, że w grę wchodzi tak naprawdę nieznane zjawisko, ale nie jest to UFO w takim sensie o jakim wszyscy myśleli. Także trzeba przyznać, że sprawa się zakończyła i i zakończyła się no, z pewnym rozczarowaniem dla tych, którzy spodziewali się więcej. Natomiast my wspominaliśmy tydzień temu, że yy, tak. to jest prawdopodobnie zjawisko astronomiczne lub yy, prawda, jakieś pogodowe, z, z wskazaniem bardziej na to pierwsze. Yy, natomiast z Chin dochodzą nas coraz to nowe relacje, tylko są zbyt lapidarne i, i ograniczone hmm, że... w szczegółach abyśmy mogli cokolwiek z nich, prawda, więcej wyciągnąć. Mm -hmm. Tak, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale no, czekamy na dalsze doniesienia, a zresztą to, to zjawisko zaobserwowane przez chińskich astronomów i tak, i tak samo w sobie jest ciekawe, także czekamy na wyniki badań i opublikowanie tego filmu. E, może przejdźmy teraz e, do innego tematu, bo Dosłownie parę dni temu minęła rocznica wydarzenia, które uchodzi za jedno z bardziej niezwykłych w historii ufologii. Otóż mówię o Ruje w Zimbabwe, gdzie 15 lat temu na boisku szkolnym wylądował nieznany obiekt latający, z którego wyłonił się jego pasażer, a świadkami tego zdarzenia było kilkadziesiąt dzieci które później e, szczegółowo w różny sposób opisywały to, co zaobserwowały, były e, przerażone. E, niektóre wpadły w panikę. Właśnie dosłownie parę dni temu, żeśmy opublikowali artykuł Twojego autorstwa na ten temat, gdybyś mógł powiedzieć parę słów. Z wielką chęcią. A 16 września 1994 roku w sąsiedztwie boiska szkolnego szkoły podstawowej wylądował niezwykły obiekt. Na podwórku znajdowało się 60 dwoje dzieci, co trzeba powiedzieć, pozbawionych opieki nauczycieli, którzy w tym momencie znajdowali się na, na naradzie. Co bardzo kontrowersyjne w tej sprawie to fakt, że świadkami były tylko dzieci. Dlatego właśnie. Tak pojawiły się tu słowo zbiorowej histerii, które potem zostały przez badaczy odsunięte, to znaczy stwierdzono, że zjawisko ma korzenie w rzeczywistości, natomiast co stało się dalej po wylądowaniu tego obiektu, wyłonił się, wyłoniła się postać, właściwie zależy od tego, którą wersję przyjmiemy, bowiem A. dzieci nieco różniły się w zeznaniach, to znaczy różniły się często w opisie istoty, przy czym przebieg zwykle pozostawał taki sam. Jak już mówiłem, wyłoniła się postać, która następnie przyglądała się dzieciom. Te w panice również ją obserwowały, niektóre uciekły, niektóre zostały. Te, które zostały mówiły o dziwnym uczuciu napływu informacji, czegoś w rodzaju myślowej komunikacji. To znaczy to była no jednostronna komunikacja, napływ wiadomości odnośnie planety i tak dalej nie ma tutaj żadnych wątków sensacyjnych czy new age'owych, czy żadnych channelingów jest natomiast taki bardzo ciekawy element kontrowersyjnego spotkania z UFO mm -hmm. e, ale ten przypadek może pojeść mojego wiarygodności dlatego, że e, tu możemy sobie powiedzieć o tym znaczy już ktoś może powiedzieć, że e, albo dzieciaki sobie wymyśliły jakiś żart e, wspólnie prawda, się mówiły a tymczasem ten przypadek był już badany dosyć wnikliwie przez osoby bardzo kompetentne. Tak. Między innymi John Mack i Cynthia Hind zajęły się badaniem tego przypadku w parę dni po tych wydarzeniach. Oni uzyskali od dzieci nie tylko relacje. Musimy pamiętać, że nie wszystkie dzieci obserwowały to z takiej samej perspektywy, prawda? I nie wszystkie z racji tego, że były one zróżnicowane dość wiekowo opisały to tak samo. Chodzi o to, że część wskazywała, na przykład zaobserwowała dwie istoty, a część zaobserwowała jedną, która po prostu pojawiła się dwa razy, to znaczy raz z tyłu obiektu i raz z przodu. Jak już mówiłem, zależnie od którego, którego badacza posłuchamy, mm -hmm. te szczegóły są czasem inne. Mimo to, Trudno nam uwierzyć, żeby nagle UFO wybrało sobie za cel grupę dzieci, w którym się manifestuje. Gdyby być może znajdował się wówczas tam jeden dorosły, który miał szczęście obserwacji tego, byłoby to bardziej wiarygodne. Nie ukrywajmy, żeby tak było. Natomiast masowa histeria czy iluzja również mogła wchodzić w bierę, tylko że jak mówię, Mak wykluczył. Bierę coś takiego. Oczywiście nie możemy tutaj e, e, nie możemy nie podważać, powiem, jak każdy człowiek nie był on nieomylny, natomiast zauważył pewne, powtarzające się wątki, bowiem e, pewne elementy relacji zgadzały się. Mm -hmm. Być może po prostu dzieci nie do końca rozumieją, co znaczy przedstawić wiarygodny rysunek, bo to głównie o rysunki się rozchodziła cała sprawa z wątpliwościami. Mm -hmm. Tak, no zresztą ty sam napisałeś o syndromie niewykorzystanego potencjału w tego przypadku. Tak, masz rację. Chodzi tutaj głównie o to, co powiedziałem. Gdyby pojawił się jeden dorosły, mielibyśmy zupełnie inną sprawę. Tak samo jak z Janem Wolskim. Gdyby pojawił się ktoś inny na tej poalski, no to wszystko wyglądałoby inaczej. Dokładnie. No cóż, no w każdym razie zapraszam do zapoznania się z tym artykułem niezwykle ciekawym zresztą na pewno za jakiś czas zrobimy też audycję na temat tego typu spotkań a teraz może przejdźmy już do takich całkiem świeżych wiadomości jakie spłynęły do nas otóż też w tym samym właśnie Zimbabwe doszło do dosyć niezwykłego zdarzenia wręcz niesamowitego i powiem wprost przerażającego lokalne media doniosły o tym że w jednym z gospodarstw właśnie gdzieś na prowincji w Zimbabwe koza urodziła tzw. fauna, czyli to, co znamy z mitologii, czyli w zasadzie pół człowieka, pół kozła. Brzmi to dosyć makabrycznie i niesamowicie, ale zostało potwierdzone. Niestety nie mamy materiałów zdjęciowych, jak na razie być może się pojawią. Z tego tylko, co wiemy, to sprawa istotnie była badana przez lokalne władze. W każdym razie to, to stworzenie, że tak powiem, no, zmarło po, po, wkrótce po porodzie. Co można na ten temat powiedzieć, Piotrze? No, ja bym był tutaj bardzo sceptyczny, jeżeli bym już uznał, że w każdym programie poruszamy też zjawiska dość śmieszne to, mm. to będę zaliczył do nich jeszcze, nie będzie, rodzą... jeszcze będzie drugie tak, również śmieszne pełny nie radzą się wszędzie musimy pamiętać, że wśród mieszkańców tej prowincji mogło zajść coś, co z czym mieliśmy do czynienia w filmie i w opowieści Konopielka, gdzie sensację wywołało to, że bydlątko nowo narodzone, było prawda, przez klacz. Natomiast wątpię, żeby no wątpię nawet w to, żeby władze yy, Zimbabwe miały możliwość yy, udowodnienia, że był to fan. Pamiętajmy, że yy, relacje takie na to nam przychodzą dość często, to znaczy musimy pamiętać, że jest tam kilka yy, przepadających się wątków najprawdopodobniejszym wyjaśnieniem było to, że była to istota prawda, zmutowana i zdeformowana Aha. zwyczajna koza, tak jak mieliśmy do czynienia no właśnie z podobnym przypadkiem z Tajlandii, gdzie zmutowanego cielaka wzięto za kosmite i co nawet pokazywały polskie portale ukologiczne, co było dość szanujące mhm. faun mówił czymś równie Yy, czymś podobnym, bo musimy jeszcze pamiętać o tej takiej drugiej wersji nie? o silnej wierze w biologicznym związek człowieka z zwierzęciem. Yy, pamiętamy o amerykańskim Wolkera, kiedy to człowiek yy, za dnia jest yy, prawda, ma, ma swoją postać a w nocy jest zwierzęcem tak samo coś, coś podobnego żyje w mitologii i wierzeniach mieszkańców Afryki Ponadto wskazuje to na wciąż żywe pewne tabu yy, zofilii, prawda? No oczywiście, tak. Dlatego no, nie brałbym tego na poważnie, ale to takie miłe urozmaicenie poważnych tematów i dodatek do prawda, poprzedniej opowieści z tego samego kraju. Yy, tak, no ale mimo wszystko, jeśli to jest yy, faktycznie prawda, to jest z biologicznego, że tak powiem, punktu widzenia, jeśli to jest faktycznie yy, hybryda, bym powiedział, człowieka, z kozą, czy z kozłem, to jest to niezwykle ciekawe, ale wątpię, aby to, to stworzenie, znaczy zwłoki tego stworzenia, w ogóle ktoś podjął się badania tego. To znaczy, wiesz, no nie ukrywajmy, że to jest niemożliwe, bo nie widzimy na świecie kobiet, borsuków, czy ludzi pobrów. Hmm. A, Oczywiście. Natomiast tutaj jeszcze, jeżeli mówimy o faunach, nie musimy wspomnieć o innych relacjach ze świata, bo one napływają. Do dziś napływają nawet relacje o centaurach, co może mało kto wie. Yy, mm. Na przykład istnieje taka amerykańska legenda o człowieku kozie, głupie, To. Tak. Z Maryland. Nie wiem, czy, czy ktoś ze słuchających kojarzy. To jest coś w rodzaju, yy, no nie wiem, yy, mutanta, yy, czy takiego potwora, który przemierza lasy i który rzekomo ma być, yy, ma mieć postać Fauna właśnie choć y, jest dystryktem mutantem, który powstał w jakimś laboratorium przy udziale szalonego naukowca. No i ta legenda jest na tak. tyle żywa, że w internecie możemy znaleźć ciągle nowe opowieści i tak dalej. Natomiast, y, co ciekawe, y, pamiętam, że gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie, natknąłem się na relacje o polskich faunach, y, kiedy to jakiś mieszkaniec y, podgórskich miejscowości miał zaobserwować je tańczące wokół ogniska. I tą wiadomość podał jeden z polskich, z polskich, prawda, magazynów zajmujących się sprawami paranormalnymi. Nie, nie wymienię tytułu. No. Nie no, w ogóle takie legendy to przecież. Szy... szczególnie w Stanach to jest tego sporo. Powiedzmy może jeszcze o jednej takiej też z tego rodzaju wiadomości z Panamy, gdzie doszło do spotkania grupy nastolatków, które się zabawiały gdzieś tam nad jeziorem. Nagle z jakiejś, jakiegoś rodzaju jaskini czy pieczery wypełza do nich zupełnie jakaś niezwykła postać. Oni to odebrali jako atak na siebie. Zaczęli się bronić kamieniami, pałkami. W każdym razie utłukli to stworzenie. Następnie wrzucili do jeziora. Później, jak opowiedzieli rodzicom, co się stało. rodzice przybyli na miejsce i ze zdziwieniem stwierdzili, że nam na brzeg tego jeziora. Wymyte jest zupełnie niezwykłe stworzenie. Są zdjęcia w internecie. Można zobaczyć. Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, niektórzy od razu powiedzieli, że mamy do czynienia z obcym. Zresztą to, to prawdopodobnie te zdjęcia będą u nas na forum. Do zobaczenia. Tymczasem my żeśmy się przyjrzeli temu z zainteresowaniem, z niedowierzaniem oczywiście też. No i mimo, że nie jesteśmy jakimiś wybitnymi e, znawcami zoologii i tak dalej, to musimy dosyć szybko stwierdzić, że to prawdopodobnie jest po prostu leniem jest z tym, że pozbawiamy się e. Tak, masz rację. To znaczy, ta sprawa jest dość no, nie tyle nietypowa, co po prostu śmieszna. E, latynosi bardzo lubią sensacje i e, e, lubią o nich słuchać, ale nie, nie, nie lubią e, kiedy, prawda, tłumaczy się je. Dlatego co jakiś czas możemy słyszeć o podobnych cudach. Jakich, no już mieliśmy gnomy, małpy. No, dwa, dwa tygodnie temu mieliśmy obraną ze skóry małpę, a chyba z pół roku temu tańczącego krasnoludka z Argentyny. Tak, tak, pamiętam. E, ale no nie bierzmy tego na poważnie, to, że oni się tam tym zachwycają, to jest już taka ich natura i no, my nie musimy temu wierzyć. Natomiast Amerykanie chyba temu wierzą, bo jak przeglądałem tam serwisy, Mamy takie nieszczęście, że większość serwisów serwujących takie informacje jest amerykańskich. Tam to zdjęcie robi furory, natomiast widać, że to jest wyliniały leniwiec, ale tutaj dodam jeszcze coś takiego, że taka, taka paradoksalna zbieżność. Powiem, pamiętam opowieści o historii, która się rozgrywała, a kto wie, może jeszcze rozgrywa gdzieś w brazylijskiej dżungli gdzie mieszkańcy kilku wiosek mieli problem yy, prawda, z dziwnym stworzeniem. Powstał nawet film dokumentalny o, tym, o, tych, o tych wydarzeniach. Chodziło o, o, o Mappinguary'ego. Mappinguary to jest yy, zbiorcze określenie, bo określa się tymi yy, jakieś chochliki i, i wielkie hominidy włochate i tak dalej, ale w tym przypadku dla nich Mappinguary to był potwór, który żył tam gdzieś w jednej z jaskiń w dżungli nie dał się Prawda? nie dało się do niego zbliżyć, był bardzo niebezpieczny. Mhm. Co się okazało? Opis, jaki podawali ci ludzie, pasował w zupełności do wymarłego wielkiego leniwca. I co ciekawe, ekspedycja, która pamiętam, udała się do tej jaskini, nie odnalazła skórę z takiegoż leniwca. No i tutaj pojawiło się bardzo trudne pytanie, czy, czy mieliśmy do czynienia po prostu z jakimś e, wspomnieniem z przeszłości, które było kultywowane przez... E, Aha. W czy rzeczywiście tam gdzieś ukrywał się ten ogromny leniwiec, No to tyle. Natomiast co do tego oskubanego lenika z Panamy, no to nie będziemy tego komentować. No tak, no bo zawsze jeszcze pozostaje możliwość, że to jest... Yy... Po prostu obcy. Albo tak, ob po prostu obcy. No. Dobre podsumowanie. Yy, no cóż, no to tyle z tych newsów, które mieliśmy yy, przygotowane... Dzisiaj zapraszam za tydzień. Dziękuję Ci, Piotrze, bardzo za wierów ja na udział i komentarz. Ja dziękuję również swoim imieniu, wszystkim słuchaczom. Zapraszam za tydzień. A za tydzień również nasza nowa audycja. Być może, że właśnie pozazmawiamy o kryptozoologii. Także tym bardziej serdecznie zapraszam wszystkich osób. Wszystkie osoby tym zainteresowane. Dziękuję bardzo.